Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 kwietnia, minęła już 23. Anna kowalik brankati zapraszam na serwis. Sabotaż czy polityczna gra? Ekspert mówi o możliwej prowokacji w sprawie gazociągu z Serbii na Węgry. Na drogach trwają policyjne kontrole, tylko wczoraj zginęły trzy osoby. Trasa do Morskiego Oka od jutra ponownie otwarta, warunki do wędrówek są jednak trudne. To może być rosyjska prowokacja. Tak o ładunkach wybuchowych wykrytych przy gazociągu z Serbii na Węgry mówi ekspert z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. Zdaniem Wojciecha Jakubika, rosyjska prowokacja ma być skierowana przeciwko Ukrainie i ma pomóc Wiktorowi Orbanowi w wygraniu wyborów parlamentarnych. Od kilku dobrych tygodni Rosjanie ostrzegali, że Ukraińcy mogą zniszczyć tę infrastrukturę. To mamy bardzo szczątkowe informacje, właściwie tylko dzięki nagraniom z internetu jesteśmy w stanie jako świat zachodni interpretować, co się stało danej rafinerii. Tutaj jest pełna informacja Gazpromu. Dlaczego? Według wywiadu wojskowego Ukrainy Rosjanie mogą szykować prowokację, która poprawi właśnie pozycję. Viktor Orbana w wyborach, które już za tydzień około się odbędą. Po posiedzeniu Rady Obrony premier Wiktor Orban skierował wojsko do ochrony infrastruktury dostarczającej rosyjski gaz. Stwierdził, że była to operacja sabotażowa. Policja przypomina o wzmożonych kontrolach drogowych. Wczoraj w 43 wypadkach zginęły trzy osoby, a prawie 50 zostało rannych. Rzecznik Komendy Głównej Policji Robert Opas ostrzega, że w czasie świąt patroli można się spodziewać nie tylko na najważniejszych trasach w kraju. Staramy się po prostu na tych drogach być, pilnować tego, żeby nie dochodziło do poważnych zakłóceń w ruchu drogowym, czyli ta zdecydowanie nadmierna prędkość, cwaniactwo, nieprawidłowa zmiana pasa ruchu, przewożenie bez y, tak naprawdę żadnego zabezpieczenia pasażerów, którzy powinni być zabezpieczeni. Mówimy pasy, ale przede wszystkim chodzi nam o dzieci i foteliki. Policjant zaapelował o wzajemną życzliwość użytkowników dróg i przypomniał, że w tym czasie za kierownicę siadają także osoby mniej doświadczone. Niektórzy mówią brzydko niedzielni kierowcy. Nie, to są kierowcy często po prostu mniej wprawni od pozostałych i to dotyczy nie tylko tych najmłodszych, którzy dopiero co zdobyli uprawnienia, ale także osób chociażby w podeszłym wieku, którzy no, nie jeżdżą tak sprawnie, natomiast bardzo często jeżdżą zgodnie z przepisami, ale co dla niektórych za wolno, zbyt mało sprawnie. Nie, na tych drogach musi znaleźć miejsce dla wszystkich. Policjanci kontrolują także trzeźwość kierowców. Tylko wczoraj zatrzymano 325 prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu. Jutro zostanie otwarta droga z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka, poinformował Tatrzański Park Narodowy. Jednocześnie władze parku informują, że w Tatrach panują niebezpieczne warunki. Wciąż obowiązuje wysoki trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Poruszanie się w terenie wymaga doświadczenia, wiedzy lawinowej oraz odpowiedniego sprzętu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem niemal w całym kraju. Podmuchy w porywach mogą mieć prędkość do 85 km na godzinę. Tak będzie także jutro. Już dziś w dużej części kraju obowiązują alerty przed silnym wiatrem. Według prognoz jutro może powieć jeszcze mocniej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w 13 województwach. Alert nie obowiązuje tylko na Dolnym i Górnym Śląsku oraz na Opolszczyźnie. Jutro na wybrzeżu oraz na północnym wschodzie porywy wiatru mają osiągnąć nawet 80%. 5 km na godzinę, a w górach 100 km na godzinę. W powiecie tatrzańskim obowiązuje dodatkowo ostrzeżenie przed roztopami. Sylwia Białek, Polskie Radio. Około 3000 osób zasiadło do metropolitalnego śniadania bez samotności w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Wydarzenie od lat organizuje Fundacja Wolne Miejsce. Uczestnicy cieszą się towarzystwem. Dla wielu to jedyna okazja, by święta spędzić z drugim człowiekiem. No my Ukraińcy, duże, fajne, duże хорошо, bardzo bardzo dziękuję. Ja jestem samotną osobą, ponieważ mam syna w Anglii. Już jestem któryś raz z kolei tak na Wigilii, jak i na śniadaniu świątecznym. Jestem bardzo zadowolona. Koleżankę namówiłam. Przyjechałyśmy we dwie. Atmosfera jest wspaniała. Bardzo jest przyjemnie My się z panem nie znamy, a tutaj przed chwilą okazało się, że byliśmy w jednym mieście obok siebie w pułku. Wojsko. Jajka i żurek łączą. Podobne śniadania Fundacja zorganizowała w 47 miastach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. W północno-wschodniej części kraju przelotno opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura spadnie, będzie od 1 do 4 stopni, a w rejonach podgórskich nawet minus 3. W górach zamiecie śnieżne. Autopromocja.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 Nocna. Jestem z Państwem znowu, jesteśmy z Państwem znowu, z Adamem Szynkiewiczem i Darkiem Pierogiem yy, i świętujemy. Piękna muzyka, prawda? Piękne słowo, hope, nadzieja, nadzieja. Dobro rzadkie. nie wiem czy Państwo wiedzą co to do takiego, dobro rzadkie. To jest taki, cytuję, rodzaj dobra gospodarczego, który jest dostępny na rynku, ale tylko w bardzo ograniczonej ilości. Dobro rzadkie to dobro publiczne, społeczne, czyli społeczne, które powinno być dostępne dla całej społeczności bez względu na to, czy dostarczenie go przynosi zysk. Dobro rzadkie jest zatem dobrem szczególnym, które ma istotne znaczenie dla całego społeczeństwa. W ten sposób dobro rzadkie jest dobrem luksusowym. No, myślę, że my tutaj dysponujemy w radiu, w ogóle dobrym, rzadkim. Ten Czas płynie. Czego wypełnić jak najpiękniej potrafimy i możemy. A propos. Niedawno zrozumiałem, jak cenny, luksusowy jest nasz czas. Nie było nas tutaj w roku 1700, nie będzie w roku 2300. Jesteśmy tu na chwilę, więc nie ma co Tracić czasu na żal, smutek, złość, a wykorzystać ten czas na radość, uśmiech czy też wybaczenie. Nie tylko przebaczenie innej osobie, szczególnie sobie, tak aby zrzucić ciężar ze swoich pleców i iść przez życie lekko i radośnie. Pozdrawiamy z zamrożonej pla plaży granicy morskiej, gdzie wychodzą pierwsze gwiazdy na niebie. Do usłyszenia w linii nocnej. No właśnie, zamrożone słowa, które od, odmarzają. To jest ta piękna opowieść, o której, którą przytaczałem w pierwszej części naszego spotkania. No, w wielu wariantach się po, to spotyka, w wielu książkach, w opowieściach, w opowieściach, gdzie chodzi o to, że zimy były tak straszne, że Mroźne, że słowa zamarzały i potem przychodzi wiosna i one rozmrażają się. No i w jednej z wersji, na którą, którą najbardziej lubię, opadają na pokład okrętu jak kolorowe sople. No to właśnie są dzisiaj te rozmrażające się słowa. No Jeszcze o czasie. Jeden mail Eryka. Jeden z kolegów po fachu opowiedział mi kiedyś taką scenkę z czasów, gdy dym papierosów był wsze wszechobecny pokój adwokacki od dymu tak gęsto, że togę powiesisz i bez haczyka. No i aplikant siedzi przy skromnym stoliku, nerwowo, nerwowo wertuje kalendarz, liczy minuty i nieliczne złotówki, jak pisze A przy oknie stoi ciesząca się słusznym uznaniem pani mecenas o równie słusznym stażu pracy. Wypuściwszy z płuc kolejne kłęby dymu, pochyliła głowę, mówiąc nad takim kalendarzem Przepędziłam całe życie. Uśmiechnęła się, dopaliła papierosa i wyszła. Często o tym myślę, patrząc na swój kalendarz. Te same karty, pełne zawodowych planów, spotkań, powinności, czytane w poniedziałkowy ranek straszą jak wielkie oczy wilka. Przejrzane po przepracowanym tygodniu budzą raczej zdziwienie. Dlaczego się zamartwiałem? Co rano pakuję do teczki kalendarz, i książkę, najlepiej taką, która mieści się w dłoni i kieszeni płaszcza. I wciąż od nowa niecierpliwie uczę się sztuki czekania na swoją dobrą miarę. Proszę Państwa, ja jestem tak szczęśliwy, że mogę być w towarzystwie ludzi, którzy potrafią tak pięknie opowiadać, tak pięknie pisać i jeszcze, jeszcze mają o czym. No naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. Mówiłem o tych Słowa, które rozmarzają, które spadają na pokład okrętu i wyglądają jak kolorowe sople. to ta muzyka jest na temat. Tak myślę. My Ship, mój statek, i to jest Miles Davis i orkiestra, orkiestra Angela Evansa. Tak sobie myślę o państwu, o państwa obecności. Gdzie wy teraz jesteście? Gdzie nas słuchacie? Gdzie się spotykamy? W jakich miejscach? Gdzie słuchacie tego, co mówię? Na pokład jakiego ukrętu spadają te rozmarzające słowa? No i myślę, że ten list, który chciałbym teraz przypomnieć pani Anety, jest właśnie no zresztą, najpierw przeczytam. Tak sobie myślę o moim ulubionym miejscu. Kuchnia. Taka maleńka. Mojej sąsiadki pani Stasi. Z przepięknym widokiem na brzozę. Siedzimy sobie przy stole, patrzymy na góry. Pijemy herbatę. Z tyłu trzaska wesoło ogień w piecu i gadamy, gadamy, gadamy. Mojej pani Stasi nie ma już parę ładnych lat. Ale bardzo często, jak mam jakiś problem, to myślami jestem w tej, w jej maleńkiej kuchni. Tam wszystko było prostsze. Moja kochana pani Stasia była moją trzecią babcią. Niezwykle odważną kobietą. Bardzo mi jej brakuje. Przeżyła 100 lat w zdrowiu i obiecała mi, że będzie mnie tam z góry pilnować. I wierzę, że tak jest. Dziękuję za niedzielne wieczory, takie do przemyśleń. Dziękuję pani Aneto. No, i tutaj mamy takie dwa motywy, które będą się łączyły z tą kolejną muzyką. 100 lat. To jest jeden z tych motywów, a drugi to jest ktoś, kto jest jakimś rodzaju przewodnika, być może nawet e, takiego kogoś już może nie ma, ale właściwie jest nadal, jest przy nas. Takim. No, 100 lat to, to jest jeden motyw. To 100 lat temu urodził się jeden z moich przewodników. Ja, no bardzo jakoś mam wielką bliskość czuję do, do tego artysty, wspaniałego, wielkiego artysty. sto lat temu urodził się John Coltrane. No i dzisiaj właśnie chciałbym jeden z jego wspaniałych utworów przypomnieć. No był wielkim artystą i też myślę wspaniałym człowiekiem i czytam o nim i trochę tak jak z tą panią Stasią może rzeczywiście. Trochę tak, jak, jak byłbym no, kimś w rodzaju mojego przewodnika. To niech ta muzyka nas poprowadzi teraz. To jest pierwsza część y, jego wspaniałej płyty legendarnej, Love Supreme. tak się zaczyna ta wspaniała płyta John Coltrane i jego kwartet legendarny artysta, artyści no i ten mail też no właśnie chyba w tym duchu i na ten temat pani Natalia od zawsze mogłam liczyć na mojego ukochanego tatę wspaniałego artystę od najmłodszych lat pokazywał mi świat w najpiękniejszy, najpiękniejszy sposób przez sztukę. W późniejszych latach uczył mnie przeróżnych technik malarskich i rzeźbiarskich. Zawsze bardzo cierpliwie, spokojnie, bez nerwów. Bardzo go za to szanuję. Poszłam w jego ślady i nigdy nie ukrywał radości z moich sukcesów, tych małych i dużych. Wspierał w chwilach zwątpienia. Zawsze znał wyjście z każdej sytuacji, która była dla mnie rychłym końcem świata. Niestety trzy tygodnie temu zmarł na powikłania grypy. Serce mam w kawałkach, ale nawet w takiej sytuacji mogłem na niego liczyć. Przez ostatnie miesiące uporządkował wszystkie swoje rzeczy, te najbardziej potrzebne zostawił na wierzchu. Uzupełnił swoją biografię prawie do dnia śmierci, posegregował zdjęcia i dokumenty. Straciłam swoją kotwicę i teraz dryfuję, ale dzięki temu, jaki był mój tato, może nie jest aż tak wzburzonym żywiołem. Natalia. Jeszcze PS. Dziękuję bardzo za odczytanie mojej wiadomości. No bo to jeszcze fragment drugiego maila. Właściwie to PS jest, PS, PS jest pod postscriptum, jest czymś takim. Mój Marian był niesamowitym człowiekiem i mogłabym o nim opowiadać godzinami. Mam nadzieję, że jak smutek i pustka wycofają się na dalszy plan, to będę mogła się z Państwem podzielić tymi historiami. Mam nadzieję, że się wycofała albo się wycofa jak najprędzej, chociaż nie we właściwym czasie, tak jak, tak, jak, tak jak powinna. To sama Pani będzie wiedziała i będzie Pani się mogła z nami podzielić tymi historiami. Trzymam za słowo. I życzę, żeby pani szdryfowała mniej i, i, i, e, i znalazła drogę. Pozdrawiam bardzo serdecznie, pani Natalia. I pomyślałem, że teraz chyba ten utwór byłby na miejscu. o Okruchy dzieciństwa. Taki piękny utwór Włodzimierza Nachornego. Włodzimierz Nachorny, jego trio i Piotr Schmidt. Ten list splota ze sobą kilka wątków. Ja jeszcze bardziej to splotę, spróbuję dokonać eksperymentu anten antenowego. Za chwileczkę to się stanie. Pania, e, pani Adriana tak pisze. Od zawsze byłam osobą, która lubi mieć wszystko zaplanowane. Kalendarz, notatki, cele na każdy kwartał. Wszystko musiało być zapisane, przewidziane, kontrolowane. Życie bez planu wydawało mi się chaosem, a chaos był moim największym wrogiem. Mój ojciec, zwykł powtarzać, nie da się przewidzieć życia, ale można się nauczyć w nim nie tonąć. Wtedy się tylko uśmiechałam. Uważałam, że to jego sposób na usprawiedliwianie własnego braku organizacji. Był marzycielem, a ja realistką, albo przynajmniej tak mi się wydawało. Wszystko zaczęło się sypać, gdy zostałam zwolniona z pracy, którą uważałam za tę na zawsze. Miałam plan pięcioletni, a tu nagle koniec, bez ostrzeżenia. Mój kalendarz, moje cele, moje notatki, wszystko straciło sens. Dni przestały mieć strukturę, a ja poczułam się, jakbym dryfowała po oceanie, nie mając pojęcia, w którą stronę płynąć. Przez jakiś czas próbowałam się, próbowałam się pozbierać, uporządkować rzeczywistość, zapełnić luki nowymi celami, ale to nie działało. Czułam się wypalona, zagubiona i co najgorsze bez kontroli i, tu jest be i tutaj ten, ten splot wątków <śmiech> nastąpi jeszcze bardziej spleciony i tu nastąpi eksperyment antenowy w postaci połączenia tego fragmentu maila z innym mailem pan Andrzej, czyli państwo A No to ma pani Adriana dobry wieczór bliskość ze sobą bywa nieznośna każdego dnia budzę się w tym samym pokoju w tym samym łóżku, patrzę w lustro nie rozpoznaję człowieka, którego twarz odbija się w szkle. Chcę od niego uciec, ale nie mogę, bo to ja. Czasem mówię do siebie, próbuję znaleźć odpowiedź, ale słowa odbijają się od ścian i wracają głośniejsze i bardziej oskarżycielskie. A ja stoję w miejscu, słucham, jak mój własny głos mnie dusi. Chcę ciszy, chcę spokoju, ale spokój oznacza, że muszę zaakceptować siebie w całej tej nieznośnej niedoskonałości. I właśnie w tych chwilach, gdy chcę uciec, zaczynam dostrzegać drobne rzeczy, które mi się w sobie podobają. Krzywe uśmiechy, zbyt głośne śmiechy, wspomnienia, które czasem przypominają, że jestem człowiekiem. Człowiekiem. To nie jest łatwe, ale może właśnie na tym polega bliskość ze sobą. Nieznośna, ale potrzebna. Pan Andrzej. No i teraz wracam do tego, co pisze pani Adriana. Pewnego dnia, zupełnie przypadkiem, trafiłam na stary zeszyt taty. Pisał w nim, odkąd pamiętam, ale nigdy nie pozwalał mi go czytać. Teraz po jego śmierci zostawił go dla mnie z dopiskiem. Dla mojej córki, gdy będzie gotowa. Otworzyłam go z drż drżącymi rękami. To nie był dziennik, to był jego przewodnik życia, pełen myśli, refleksji, cytatów, prostych zasad, które kierowały jego codziennością. Nie było tam wielkich planów ani sztywnych celów. Tylko pytania typu Czy dziś zrobiłem coś dobrego? Czy oddychałem świadomie? Czy potrafiłem powiedzieć? Nie wiem Bez wstydu I czułam, że coś we mnie mięknie Zaczęłam czytać Po jednej stronie dziennie I powoli, dzień po dniu Budowałam swój własny przewodnik życia Nie ten, który opiera się na terminach I tabelkach, ale ten Który daje przestrzeń na porażki zmiany i ciszę nie przestałam planować całkowicie. Nadal lubię wiedzieć, co mnie czeka jutro, ale przestałam traktować życie jako projekt. Zaczęłam je traktować jak podróż, w której czasem trzeba się zgubić, żeby znaleźć nową drogę. Prawdziwy przewodnik życia nie jest zbiorem planów i instrukcji, ale umiejętnością słuchania siebie, otwartością na zmiany i odwagą, żeby czasem nie wiedzieć, dokąd się zmierza. Adriana. Dziękuję bardzo. No i może teraz zadedykujmy ten, ten utwór przewodnikom życia. Takim, których mamy w sobie właściwie, bo też o tym właściwie pani Adriana pisze, pan, pan Andrzej tak samo i tym przewodnikom, którzy nam te towarzyszą i nas wspierają i pokazują drogę. Jest taka piękna piosenka Wealth, czyli bogactwo grupy Tok Tok, Spirit of Eden, taka piękna płyta e, tego tych artystów kończy się właśnie tym utworem Welt, no właściwie na temat, prawda? To jest właśnie bogactwo. Tok tok. We mm -hmm. Tak rzadko możemy te, posłuchać te, te, tej wspaniałej muzyki, prawda? No dzisiaj święta. Zwalniamy. E, przystań. Był taki utwór, słuchaliśmy go wspólnie. No właśnie przystań, tak? Jedno i drugie, dwa znaczenia. I wdzięczność, i bliskość, i obecność, te słowa, które się tutaj pojawiają dzisiaj, to ważne słowa, piękne, które są takie ważne, może zacznę. O, tu karteczkę wyciągam. Pan Adam napisał kiedyś, kiedy był chory. No, już dawno, dawno temu, już. Mam nadzieję, wszystko jest w porządku. Kiedy leżał plackiem, złożony chorobą, zapalenie o skrzeli. Głos odmówił mi posłuszeństwa, ale została głowa, palce, serce i oczywiście serce. I oczywiście nasza audycja jedyna, tak. No właśnie, dziękuję bardzo za te słowa, jestem dumny, że mogę ją współtworzyć z Państwem. I dalej. W świecie totalnego galopu częstokroć zapominamy, jak wielką moc posiadają i niosą ze sobą dobre słowa. Zwykłe, bądź zdrowy, szczęśliwy, potrafią uczynić cuda. Bądźmy otwarci sercem na drugiego człowieka. I tu są życzenia piękne od pana Adama Odwzajemniam wszystkiego dobrego na święta i w ogóle. No i jeszcze może taki mail do pary bardzo piękne też. Ubiegły rok nauczył mnie pokory, pisze pan Michał. Mój partner ma przepuklinę kręgosłupa i całe dnie spędzamy na 30 metrach kwadratowych. Wyjście na wspólny spacer albo do restauracji stało się czymś bardzo ekscytującym i niecodziennym. Nie ma mowy o żadnych wakacjach czy zwiedzaniu. A za to codziennie rozmawiamy do nocy, robimy Domki z piernika gotujemy, oglądamy filmy, dyskutujemy. Jeszcze bardziej się polubiliśmy. I tak się cieszę, że jeszcze wcześniej yy, byłem na kempingu z przyjaciółmi nad Polskim Morzem. Ach, to zasypianie przeszł mnie fal. Wspominam to do dzisiaj. Pogoda była fantastyczna. Sami gotowaliśmy i cieszyliśmy się swoim towarzystwem. Nic tak nie smakuje, jak letni pomidor na przeleżałym chlebie z marketu, zjedzone o poranku przed plażowaniem z przyjaciółmi. Doceniajmy małe rzeczy, bo ostatecznie to one mają największe znaczenie. Jest taki piękny wiersz Filipa Larkina o tym, że żyjemy w dniach. Właśnie tak. Freedom. Tam ta fraza, to, to słowo się pojawiało w tej pięknej piosence grupy Tok Tok. No i teraz do pary, niejako, tak jak te maile, Hymn do wolności. Trio Oskara Petersona. Hymn do wolności. No, właśnie, wolności, spokoju, uważności na no to, co ważne i dobre, obecności, radości i przyjemności z życia, błękitnego nieba, no, spokoju. No tego, tego państwu życzę, tego sobie życzę, tego nam życzę. Jeszcze mail Pawła. Teraz już Pawła. Kiedyś jeszcze pan Paweł napisał, przeszliśmy na te w tym czasie. Wspaniały korespondent i człowiek wielkiej klasy. Prawdziwy gentleman. Króciutko. Nie będę pisał wypracowania, bo czas antenowy jest krótki. I to jest dobrocenne, prawda? Dobro rzadkie. Napiszę tak. Obecność. Moja żona, która o mnie dba, ja dbam o nią. Obecność. Moje psy, koty, gołębie, jeże, jakieś myszy w komórce offline. Bardzo lubię. Jestem typem człowieka na granicy introwertyka, więc za domowe to taki azyl z kocem, gorącym kakao, książką i muzyką. Pozdrawiam. Paweł. Pozdrawiam. Cię Paweł i pozdrawiam Państwa. No i to właśnie były dzisiaj te rozmrażające się słowa się właśnie rozmroziły w tym świątecznym cieple. Mam nadzieję, że za tydzień to już państwo zadzwonią i napiszą. Wtedy udzielę wokalu, obiecuję. Bardzo wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za, za to, że jesteście. Bardzo jestem wdzięczny za to, że możemy tę audycję razem tworzyć. Pięknie Ryk napisał jeszcze raz, zacytuję to. Po zmroku robi się jaśniej. Naprawdę, też mam takie poczucie. Dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję. Adamowi Krzynkiewiczowi za realizację tego programu. Dziękuję Ci, Adam. I dziękuję Darkowi Pierogowi, który jest wydawcą e, Linii Nocnej. No to co? Do usłyszenia za tydzień. Autopromocja Kampania wyborcza w Armenii, która prowadzi coraz bardziej prozachodnią politykę. Sytuacja w Gruzji, która dryfuje w przeciwnym kierunku, w stronę Moskwy oraz Kazachstan z nową konstytucją. W taką podróż zabieram Państwa w najnowszym magazynie Po prostu Wschód wraz z Wojciechem Góreckim z Ośrodka Studiów Wschodnich. Zapraszam na stronę polskieradio.pl, platformy streamingowe i YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski Autopromocja